Dziękuję bardzo, mam na imię Adam, jestem alkoholikiem, patrzę sobie na tę listę uczestników i tak mi się w sercu ciepło robi, bo większość z nich, większością z nich miałem w swoim życiu do czynienia, bądź na gruncie wspólnotowym, bądź, bądź w innych okolicznościach, także trochę do samych swoich będę mówił, ale też nie tylko o sprawach, które są mi znane. Jeżeli chodzi o sam krok dziesiąty, całkiem niedawno i zupełnie um, może spodziewanych okolicznościach, ale niespodziewanej sytuacji um, wrócił temat, um, czy pojawił się temat na tapecie samego definiowania słowa inwentury. Myślę, że w kontekście y, poprzedniego tłumaczenia kroków, czyli obrachunku moralnego. Y, I tak naprawdę mimo że okoliczności może nie były takie komfortowe, ale to mnie też sprowadziło do zastanowienia się nad konstrukcją, co bardzo lubię, aż się dziwię, że wcześniej na to nie spoglądałem w ten sposób samego, samego kroku. Jeżeli chodzi o, o tą inwenturę, o taką próbę zdefiniowania, w roku czwartym Wielka Księga odnajduje, mówi o procesie identyfikowania faktów, mierzenia się z nimi, Mówi o tym, żeby odkrywać prawdę, co mamy na stanie. Po to, żeby znaleźć towary, które są uszkodzone, które są nieprzydatne. I tak jak tam wskazuje, żeby bez żalu, bez żalu się ich pozbyć. Ale też sięgnąłem do słownika języka polskiego. W kontekście posługiwania się tym słowem, bo w angielskim inwentory różnie bywa tłumaczone. Mówię nie w kontekście wielkiej księgi, ale też jako inwentarz, inwentaryzacja. No i całkiem niedaleko od tego jest, bo słowo inwentura, cytując zasłownikiem języka polskiego PWN, jest słowem dawnym, używanym głównie w XIX wieku. Obecnie, jak można sądzić, przeżywającym swoją drugą młodość, wywodzi się z łaciny, inwentura to, co ma się znajdować, jest synonimem zapożyczonym z języka francuskiego inwentaryzacji. Także jest to dzisiaj również słowo używane, może trochę przez nerdów, może trochę w języku branżowym. No niemniej jednak, się to, to formowanie to co ma się znajdować, czyli co mam na stanie, czym dzisiaj dysponuję i nieważne czy ja to chcę mieć, czy tego mieć nie chcę. Oczywiście w wymiarze duchowym mówimy o inwenturze w przypadku kroku dziesiątego. Nie pada tam słowo inwentura moralna. Natomiast ten przymiotnik moralna jest w kroku czwartym, ale z uwagi na słowo nadal no nie mam chyba wątpliwości, że Chodzi właśnie o taką inwenturę, inwenturę moralną. Bo jeżeli takiej bym wcześniej nie robił, o jest mowa właśnie we wspomnianym kroku czwartym, to byłoby to jakby niekonsekwentne. Jednocześnie to nie jest jedyne podobieństwo, jeżeli chodzi o krok czwarty i dziesiąty, bo, bo również ten dziesiąty jest pewną właśnie formą obrachunku, czy tej inwentury czynionego tylko w zakresie zdarzeń obecnych, a nie przeszłych, jak w przypadku kroku czwartego. Krok dziesiąty zwykle mówimy, że każdy kolejny krok przygotowuje mnie do następnego. W przypadku dziesiątego kroku jest trochę inaczej. Jest ten taki wyjątek, ponieważ tym krokiem w praktyce zacząłem mierzyć się już, już na początku programu, kiedy sponsor kazał, przedstawił mi taką informację, że jeżeli pojawi się w moim zachowaniu uraza, w moim sercu uraza, to Mam ją w określony sposób yy, przetrawić czyli yy, zastanowić się czy ona mi nie przejdzie w określonym krótkim odcinku czasu. Jeżeli, jeżeli nie przejdzie to powinien mi ją rozpisać właśnie na wzór kroku 10, Czyli zauważyć wobec kogo w jakiej sytuacji jakie wady jakie sfery zostały tutaj uruchomione i co mogę z taką sytuacją zrobić. I, i, i też faktycznie jeżeli kiedy realizowałem program ze sponsorem to ten krok dziesiąty miałem okazję sporządzać w postaci pisemnej, zanim doszedłem do, do, do kroków niżej numerowanych. Nie były to pewnie przyjemne sytuacje, ale były bardzo pożyteczne, owocne i wzbogaciły moje doświadczenie. Także ten krok funkcjonował już, już sporo wcześniej niż, niż ta chronologia, o której mowa jest w naszym programie. No ten krok różnie może być definiowany jako sposób na życie, jako miłość i tolerancja. No Jest to coś, co pozwala mi regulować, pozwala, o ile będę ten krok stosował, o ile będę go robił w sposób rzetelny i kompletny. Bo, bo inwentura, może brzmienie, może sugerować, że chodzi tutaj o samo przyznawanie się do popełnianych błędów, ale to nie jest inwentura czy, tam, czy całość inwentury, bo. To jest to, co, od czego zaczynałem, czyli zestawienie moich zachowań w tym wypadku yy, z danego odcinka czasu, z danej sytuacji, z godziny, z dnia, z tygodnia, z roku itd. Yy, i tak dalej. Po pierwsze, nie musi się zakończyć przyznaniem do błędu, yy, ale zwykle tak jest. Yy, no ale to jeszcze nic nie rozwiązuje. Przyznanie się do błędu to jest tylko stwierdzenie i, i, i za tym nic nie idzie. Tu wielka księga. Yy, ten krok, wskazuje, że, że za tym powinno pójść też naprawa wszelkich nowych błędów. Yy, czyli ta inwentura musi przynieść jakiś skutek. To nie może być tylko statystyczne wykonanie zadania, ale ona no, rodzić ma jakiś, jaką, jakąś pewną formę wstępu. I myślę, że tutaj śmiało można dopisać tej inwenturze takie przymiotniki, które występują przy kroku czwartym, czyli wnikliwa, odważna i osobista przede wszystkim. Yy, wnikliwa polegająca na tym, żeby nie bagatelizować pewnych tematów. Żeby nie robić jakichś rzeczy całościowo, ogólnie i z dużego przekroju, bez pewnej formy, oczywiście z, ze zdrowym rozsądkiem szczegółowości czy, czy, yy, czy, czy, czy kompleksowej. Natomiast yy, no, odważna to właśnie, żeby nie, nie odpuszczać też yy, pewnych tematów, żeby yy, też po łebkach nich nie potraktować. Yy, to też można mówić, żeby gdzieś tam te granice drobiazgowości yy, są, ale... Tak jak mamy opisane, że niech przy którymś kroku, żeby ostrożność nie przykrywała nami tchórzostwa. No i przede wszystkim osobista, ten przymiotnik już występuje w tym kroku, bo przypomnieć ma mi, kogo jest ta inwentura, kto ją wykonuje, kogo ma rozliczać. Nie innych, nie sąsiada, nie żonę, nie przyjaciół, nie wspólnoty, tylko, tylko właśnie siebiona i skierowana, skierowana do mnie. Stanowiłem się nad takim stwierdzeniem, które jakoś mi umykało w książce 12 kroku 12 tradycji, że ta inwentura może obejmować dokładny przegląd postępów od poprzedniej rozmowy ze sponsorem. Na przykład ze sponsorem. I to jest też powrót do tego duchowego postępu a niedoskonałości. Czy ja faktycznie ten postęp osiągam, bo Utrzymanie statusu quo na pewnym etapie to jest trochę mało. To nie jest postęp. To jest stagnacja, a w wyjątkowych w pewnych sytuacjach nawet regres. Także no, tak na to nie spoglądałem, żebym mógł... Mówię o raportowaniu, ale takiej rozmowie, o tym kontakcie ze sponsorem, powiedzieć, że, że coś tam mi się polepszyło. No jest pewien, pewien poziom pogody, ducha i jakieś takie właśnie stabilizacje emocjonalne uzyskałem. No ale to przecież nie czyni mnie kompletnym, skończonym i, i chętnym do zaprzestania dalszego rozwoju, bo, bo właśnie to jest ten probierz. Mi często sponsor mówi, ty się nie porównuj do siebie z sytuacji, kiedy piłeś, bo to porównanie, kiedy dzisiaj nie pijesz, prawie zawsze będzie na twoją korzyść. Mówię prawie zawsze, bo czasami bycie na suchym jest gorsze niż po alkoholu, ale, ale to jest takie taki sobie tło dodaje. Czy dodawałbym tego porównania używał do, do czasu, kiedy piłem? Że, że faktycznie większość tych moich sytuacji, relacji dzisiaj byłaby in plus. Natomiast chodzi o to, żebym ten postęp był w stosunku do już obecnego okresu, obecnej fazy mojego, yy, mojego życia. No oczywiście yy, jestem przywiązany bardzo do, do tekstu z Wielkiej Księgi mówiącego o, yy, o kroku dziesiątym, czyli że alkohol to wyrufinowany wróg, że się nie wyleczyliśmy z choroby alkoholowej. No i to, co możemy uzyskiwać każdego dnia to jest to wytchnienie, ale pod warunkiem, że zachowujemy dobrą kondycję duchową. To też jest forma daru, a nie forma jakiejś takiej matematycznej, matematycznego działania, że zrobi to, wyjdzie tamto. Zwykle tak jest. i Prawdopodobieństwo jest duże. ale To nie jest gwarancja, że tak będzie zawsze i to nie oznacza, że zawsze sobie z tym będę radził. Natomiast niezwalniem mnie z tego, żeby się o to ubiegać, ale ubiegać się nie tylko yy, oczekiwaniem, ale modlitwą i działaniem, do którego nasz program odwołuje. I zresztą krok dziesiąty krok mówi o, o pewnym szóstym wymiarze. Opis tego kroku w Wielkiej Księdze mówi o, o świadomości z Bogiem, o rozwijaniu szóstego nie wymiaru, szóstego zmysłu, yy, ale musimy iść jeszcze dalej, a to oznacza jeszcze więcej działania, czyli, yy, czyli pracy i nad sobą, ale w intencji yy, tej pomocy dla innych, bo Stronę. Wcześniej Wielka Księga mówi o tym, że yy, mówi o miłości i tolerancji jako o pewnym podsumowaniu, yy, podsumowaniu realizacji tego, tego kroku dziesiątego. Yy, no można też krok odczytywać jako pewna forma nauki panowania nad sobą. Yy, nie tylko w zakresie sytuacji takich stresogennych yy, w, yy, w relacji z osobą, czy w kontakcie z tym człowiekiem, kiedy pojawia się gniew, złość, ale również to, co jest mi bardzo niestety wciąż bliskie, czyli pewnej formy próżności, wygórowanego mniemania osób. Tutaj to moje panowanie daje mi się niegroźne dla innych, a ono jest przede wszystkim groźne dla mnie w tym wymiarze, bo, bo ja sobie coś dokładając do kompetencji moich, życiowych, społecznych, emocjonalnych, ja sobie się przesuwam w głowie na następny level, a nie chodzi o to, żebym ja to robił w głowie czy swoim mniemaniu, ocenie swojej, ale żebym to robił w stanie emocjonalnym, czyli żebym to odczuwał, a nie, nie tylko szafował słowami i gdzieś tam lokował się właśnie na tym wyższym, na tym wyższym poziomie. Czyli powrót do tego, że sam dla siebie bywam największym zagrożeniem, jeżeli będę polegał na tej samowoli, której sporo jest napisane przy, przy, kroku, przy kroku trzecim. Ale oczywiście również tabuta, pewność siebie może być nacechowana jakimś, jakąś relacją do innych osób, krzywdzącą dla nich, powodującą taki relatywizm, że jestem lepszy, ktoś jest przez to gorszy i stawiam się, się gdzieś właśnie w tej sytuacji, w tej pozycji trochę przynajmniej wyższej. No tutaj taka odpowiedź jest przed że co mi na początku programu trochę mąciło w głowie, trochę szkodziło w tym postrzeganiu, czy ja się do tego programu w ogóle kwalifikuję, nadaję i tak dalej, to było to, że ja oczekiwałem natychmiastowych efektów i każde zachowanie w starym stylu traktowałem jako nieumiejętnie zastosowaną naukę z programu. I oczekiwałem, że ja, będę, że ja będę już doskonały, że już wszystko w moim życiu będzie się toczyło tak, jak ja chcę, że będę w stanie panować właśnie nad, nad emocjami, nad tym, swoim, nad tym swoim duchowym życiem. Ale tak nie było. I, i tutaj doświadczenie innych alkoholików przekonało mnie, czy powołanie się na to doświadczenie przekonało mnie, że, że, że jest postęp ten. On nie jest, Ja oczekiwałem, celu już, tej swojej drogi, a to jest postęp, że ja to zauważam i że, i że mi to przeszkadza. Też było bardzo dużo jak na tamten etap i, i zresztą więcej oczekiwać oczekiwać chyba nie powinienem. Cofam słowo chyba. Jeżeli.. A o tej mówię o, tej, o tym oczekiwaniu. Tutaj, co przy kroku czwartym również jest pisane i, i w wielkiej księdze.. Y, to, że ja tak jak od siebie, tak i od innych nie mogę oczekiwać kompletnej sprawności emocjonalnej, tak bym to nazwał. Że wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia chorzy emocjonalnie. Tu nie ma ideałów w sensie praktycznym. Tu można mówić o pewnych wzorcach teoretycznych, do, którego, do których dążymy, bądź nie, które omijamy. Ale jak daje sobie czasami prawo do błędu, daje nie, żeby sobie zrobić podkładkę i i uprawnieni do tego, żeby popełnić błąd, tylko kiedy już ten błąd się pojawi. Żeby nie katować się tymi wyrzutami sumienia, tak jak to robiłem właśnie na początku programu, tylko żeby uznać, że jestem osobą nieidealną, niekompletną, z brakami. O tych brakach wiele poprzednich kroków mówiło, o tych moich wadach. I to dalej będzie funkcjonowało, bo gdybym ja miał być po kroku dziewiątym naprawiony, Branding chyba się nazywa coś takiego, że, yy, że, że wracam w nowej postaci do funkcjonowania, no to te następne kroki byłyby zbyteczne no i, i doszedłbym do ściany, za którą już pasmo sukcesów byłoby nieosiągalne, bo ja bym był na tym szczycie. Także ten krok po, też podkreśla moją niedoskonałość, podkreśla to, że ja wszystkiego nie wiem, nie wiedzieć nie będę, wszystkiego nie umiem i umieć nie będę. Jestem osobą ułomną i ten program pozwala mi wyleczyć się tego kompleksu, jak popełnię błąd, co z tym robić. A robiło się i co? Bieda płacze. No nie, ten krok właśnie mówi, co wtedy mogę zrobić. Nie uniknę tych sytuacji i tu jest pełne praktyczne podejście w tym kroku do, do życia ludzkiego, do życia mojego się wyraża, że ja y, funkcjonuję z błędami. I tu o te błędy y, głównie Głównie chodzi, żeby je właśnie w trybie tej inwentury, inwentaryzacji, inwentarza yy, zdiagnozować no i zrobić z nimi, przekuć je na, na to, żeby ktoś tego uzyskał, albo naprawioną szkodę, krzywdę, albo ktoś inny dostał pewnego przysporzenia, jako też forma, yy, forma realizacji yy, konsekwencji swoich błędów. Tutaj taką yy, niezgodę mam na Hmm, czyli krótko mówiąc nie, że jestem zły, ale mam inne zdanie po prostu na to, że. Mówisz o tym kroku jako o kroku, który pozwala czynić błędy, ale z góry pozwala je uczynić. Czyli daje to, o czym mówiłem, uzasadnienie do popełniania błędów, ale pod warunkiem, że się poniesie konsekwencje. Yy, czyli to jest ta ferma, pewna forma dorosłości, że ponoszę konsekwencje, mogę popełniać błędy. No, ja tego tak nie widzę, bo. Bo, bo, bo nawet morderca może sobie dać upoważnienie, że on poniesie konsekwencje, a jednak dopuści się właśnie tego czynu. No. To chyba nie tak ma funkcjonować moje, moje dążenie do, do postępu, tylko te konsekwencje też, tak jak nie były wyznacznikiem mojej choroby, tak i tutaj. One one nie zdejmują ze mnie odpowiedzialności. Nie powodują, że, że ja przez to, że poniosę konsekwencje, mam rachunek rozliczony, bo bo tak to nie działa. To jest pewna forma yy, przyzwolenia, a ja yy, takiej formy, takiego przyzwolenia sobie nie chciałbym, nie chciałbym dawać. Nie chciałbym sobie obniżać tego pułapu, bo ja wiem, że idealnie nie będę żał, robił tych rzeczy, ale jeżeli już na początku powiem, że ja ich nie będę robił idealnie, to już sobie obniżam poprzeczkę, a praktycznie ten poziom yy, mojego starania może być dużo, yy, dużo niższy. No właśnie, a propos starania, yy, też jest to dla mnie pewna forma dążenia do postępu, bo samo staranie już jest, po pierwsze jest działaniem, najczęściej jest działaniem i świadczy o tym, że ja chcę coś osiągnąć, czyli wyrażam pewną, pewne dążenie. Niektórzy mówią, że staranie nie wystarcza, musi być dokonanie. No niekoniecznie, bo chociażby dwa następne kroki, krok jedenasty i dwunasty, w swoim brzmieniu posługuje się właśnie tą formą starania się. Staranie się przez modlitwę medytację do poprawiania świadomego kontaktu z Bogiem i, i starania się yy, nieść posłanie yy, innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Także to też jest yy, moim zdaniem kierunek, kierunek właściwy, mimo że może, może to staranie okazać się nieskuteczne, ale dlaczego sobie przywiązywać głowę do tego, żeby ono musiało być owocne? Przecież nasza na, modlitwa. Pogoda ducha mówi o tym, że z pewnymi rzeczami się mamy godzić. I ten efekt wcale nie jest efektem często zamierzonym przez nas krok trzeci, ale też tam lekcje do tego, żeby rozstać się z oczekiwaniem efektów, a właśnie przystąpić do działania, do zachowania bądź też do dogodzenia się na rzeczy, na które tego wpływu nie mam. No tutaj też ta modlitwa bardzo krótka, ale dosyć treściwa i wymowna, wkomponowana w cały przekaz programu. Czyli Jak mogę Ci służyć najlepiej, bądź wola Twoja, nie moja. Czyli przypomnienie mi, dla kogo ja żyję, dla kogo, czyją wolę mam realizować, że dostałem pewnych swoich kompetencji życiowych, że nie zdobywam tych kompetencji po to, żeby mi było dobrze. Mi z butelką było dobrze do pewnego czasu ale po to, żeby gdzieś tam ktoś inny z tego korzystał. To, co niedawne refleksje mówiły, dopiero zachowujesz dając coś. W wymiarze duchowym na pewno ta paremia ma, ma zastosowanie. Oczywiście przy tym kroku pojawiają się zagrożenia takie jak racjonalizacja, samousprawiedliwia, samousprawiedliwianie się. Tak często hmm, taką inwenturę z danej sytuacji zaczynam od tego, ale przecież on. No ale chociaż tylko on, bo gdyby nie on, albo gdyby nie tamto, Słuchajcie, przypomina mi się, no, że to nie w kontekście obecnej sytuacji, ale jak moja głowa pracowała jako, zapracowała w pewnej sytuacji jako dziecko, to była sytuacja, gdzie, gdzie z kolegą odbijaliśmy sobie piłeczkę pingpongową, pongową paletką, kto więcej odbije, i on ileś tam odbij, potem była moja kolej, i ja tak sobie odbijam, to piłeczka mi gdzieś uciekała. i i do do, do jakiejś tam półki czy szafki. No i z tego powodu ta piłka gdzieś tam mi uciekła i nie skończyłem. I ja twierdziłem, że ja mam prawo powtórzyć swoją próbę, bo półka mi przeszkodziła. Półka była powodem tego, że mi się nie powiodło. I to było w swojej głowie. Ja, ja nie sądziłem, że ja go na coś naciągam. Ja, ja byłem przekonany, że mam do tego prawo, że, że, że, że, że fakty są takie. Czyli ta moja tam ówczesna inwentura była była faktycznie wypaczona. Czegoś tam nie dojrzałem, czegoś nie zobaczyłem. No i te ja, ja, ja, samowola tak mnie ukierowały. Dzisiaj też często myślę o tym, że... Zapominam może o tym, że gdy ja się czuję urażony, to tak naprawdę to jest to efekt mojej jakiejś niedyspozycji, mojej wady, mojego braku, a nie tego człowieka, który wobec mnie postąpił. Celowo, niecelowo, w ogóle być może nawet takiej sytuacji nie, nie był ja. Czasami dopuszczałem się dzisiaj już, nie ma tego w moim życiu, rozmów z moją żoną i e, argumentowałem, jak będzie przebiegało i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że tej rozmowy w ogóle nie było, bo ja ją sobie w głowie utworzyłem, jak ona miała przebiegać, e, a do niej albo nie doszło, albo jego, jej kierunek był, był zupełnie inny. Także frontowałem się e, z swoim oczekiwaniem, przewidywaniem i zamkniętym umysłem, a nie otwartym, na, na pewne sytuacje życiowe, nawet hipotetyczne. Ten krok kiedyś traktowałem też jako przyczynek do tego, żeby zasnąć ze spokojnym sumieniem. I robiłem to chyba zbyt wielkim kosztem, bo czasami te pogodzenie się moje z członkami rodziny było właśnie raczej pod, pod to, żeby, żeby spiąć ten, ten dzień tym spokojnym snem, a, a nie zawsze miałem faktyczne takie wewnętrzne przekonanie. Ja wiem, że pewne rzeczy muszą przeleżeć, jeżeli nie jestem gotowy, to... To taka karykatura tego dziesiątego kroku, części tego dziesiątego kroku yy, występuje. Jakie kryterium tej inwentury mogę stosować? no Myślę, że tutaj głównie są to wady, o których mowa w kroku czwartym, yy, siódmym, yy, ale też pytania z kroku jedenastego bardzo pomocne przy tym wieczornym podsumowaniu dnia. To są i takie inne formy inwentury, bo ta inwentura yy, może przybierać różne te czasowe okresy, ale samo. Najważniejsza, o który mówi krok, to tam z miejsca przyznając się do popełnionych błędów. Czyli nie czekać, nie generować, nie, nie zbierać, nie dokładać, nie zacierać w głowie faktycznego przebiegu. Jak ja to robię? Często robię to we własnym sumieniu, ale też bardzo często, tak jak mówi Krok, Wielka Księga w, przy kroku właśnie dziesiątym, że natychmiast jest z kimś omawiamy, gdy pojawił się samolubstwo, nieuczciwość, urazy lęk. Bardzo często korzystam z oceny innych osób. Bywa to sponsor, bywa to żona, bywa to osoba obecna w danej, w danej sytuacji. Na gruncie domowym. Że taką inwenturą, czyli co się znajduje, co mam, najprostszą relacją jest konta z bankowego, który dostaję. To bank za mnie tę inwenturę robi. Ja, ja mogę tylko z, z, popatrzeć, jaki jest kierunek, profil moich wydatków, dochodów i tak są rozmowa, rozmowy w domu, jakie mamy plany, jakie mamy wydatki, jakimi środkami dysponujemy. Czyli to, co mamy w posiadaniu, co chcemy mieć i jakim kosztem to możemy mieć. Podjąłem też próbę inwentury medycznej w tym roku, czyli poddam się badaniu. 40, 40 plus to też jest forma informacji o moim stanie zdrowia i, i stanie ducha, jak, jak on to odczyta. Eee, <tryk> To też są no, wszelkie rozmowy o, o jakichś takich naszych planach tutaj rodzinnych, czy, czy inwentura w pracy, gdzie sobie rozkładam pracę na tydzień czy na dzień. To też są moje takie krótko bądź dług, długoplanowe rokowania związane z pracą. I parę słów jeszcze zostało na, na tradycję. Tradycja dziesiąta, która mówi o tym, że Wspólnota niekoniecznie musi zajmować się wszelkimi sprawami, które nawet mają charakter społecznie doniosłych. Czyli anonimowi alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, a żeby imię nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki. Jeżeli chodzi o no, genezę tej tradycji, to dosyć powszechna informacja, ale może dla. W formalności przypomnę, że w o doświadczenie poprzednich wspólnot, czy poprzedniej wspólnoty, tak zwanego ruchu waszyngtońskiego, który 100 lat przed powstaniem naszej wspólnoty, wyrósł na hasłach pomocy alkoholikom, ale później krąg uczestników tego ruchu został powiększony o niealkoholików, i tam zaczęły powstawać nowe, nowe plany, nowe cele, wśród nich prohibicja, niewolnictwo, To te tematy wówczas aktualne w Ameryce i faktycznie to rozbicie celów było jednym z przyczyn, Przyczyną ja jednak obstaję przy tym, że to było zwiększenie, czy, czy, czy zmiana definicji członka takiego ruchu, czyli po prostu przystąpienie alkoholików do, do tego ruchu. Jeżeli chodzi o Samą tradycję i treść, yy, yy, część tej tradycji wyrażona jest w preambule, że się nasza wspólnota nie angażuje w żadne publiczne polemiki, nie popiera, zwalcza żadnych poglądów. Mowa jest też o tym w przedmowie do Wielkiej Księgi. W przyszłej przedmowie jest informacja, że się nie konfrontujemy z nikim w drugiej, że yy, my wszyscy, członkowie, a nie, niezależnie od okoliczności, nie powinniśmy komu udzielać poparcia, sprzymierzać się z kimś, czy uczestniczyć w publicznych sporach. Oczywiście te spory mogą mieć wymiar y, takich publicznych, y, publicznej tematyki, czyli bieżące sprawy polityczne, ekonomiczne i tak dalej. Y, to, może być, y, to mogą być tak zwane tematy dyżurne, czyli kwestia terapii, kwestia religii, rozumianej jako praktyki religijne, które gdzieś tam są, czy wiązane z nami, czy, czy uzupełniane te treści z konkretnego wyznania miałoby uzupełniać nasze treści wspólnotowe, nasze zasady, a a to nie jest element, element naszej historii, nie, nie jest elementem naszego dziedzictwa, czyli naszych, naszych legatów. Pozorne odczytanie tej tradycji może wskazywać, że chodzi o a anonimowych alkoholików jako, jako cały ruch, ale, ale ta tradycja dotyczy również poszczególnych członków naszej wspólnoty, bo dłuższa wersja tradycji mówi o tym, że również na poziomie indywidualnym ta tradycja ma, ma zastosowanie. Jeżeli zajmuje stanowisko gdzieś tam na, poza wspólnotą, czy to ciężko mówić o jakiejś tam publicznej arenie, no ale to może być jakiś tam właśnie portal internetowy społecznościowy i tak dalej, ale jeżeli jest to gdzieś tam nawet w rozmowach yy, poza meetingami to yy, też staram się uważać wiedza na temat mojej przynależności do wspólnoty jest wśród moich yy, rozmówców, czy jej nie ma bo, bo mimo, że nie reprezentuję wtedy wspólnoty, czy w ogóle nie reprezentuję wspólnoty, ale, ale jestem z nią związany i może to budzić pewne wrażenie, że, że moje zachowanie będzie świadczyło o wspólnocie jako całej, dlatego staram się pewne temat, w pewnych tematach może nie pilnować siebie, tylko po zamknięciu się drzwi od sali meetingowej, kiedy z niej wychodzę, to nie przestaje mnie ona obowiązywać i staram się być takim człowiekiem również Również tam, i wiem, że to jest po prostu łatwiej. Zresztą program mi pokazał, że jeżeli przeszłość zostawię za sobą, a tutaj swoje jakby ewentualnie równoległe życie, niezgodnie z tradycjami, to, to, to będzie mi dużo łatwiej. Mieć jedną twarz, jeden, jeden sposób postępowania, nie dostosowywać go do okoliczności czy do, czy do obserwatorów. Ja tak samo nie staram się nie mówić, nie, nie wyrażać opinii na temat terapii, jeżeli jest taka konieczność, w różnych okolicznościach mówimy o, wspólno mówi o wspólnocie, to faktu mojego uczestnictwa w terapii nie ukrywam, bo jest to, jest to fakta, a nie ocena. Zresztą moja obecność na terapii spowodowała, że osoba, którą poprosiłem o program pierwotnie, nie zgodziła się na to właśnie wskazując, że, że terapia jest, jest przeszkodą do tego, żebyśmy rozpoczęli pracę na, pracę na programie. Taki bardzo osobisty i, i trudny temat mi się wydaje, jeżeli chodzi o... No, nie to nie dotyczyło wprost, mogło dotyczyć, ale, ale to się nie ziściło Kwestia y, stosowania y, środków y, leczniczych czy leków, głównie psychotropowych y, przez, y, przez członków wspólnoty. Tutaj akurat myślę w kontekście sponsor podopieczny. Wiem, że niektórzy sponsorzy wymagają, żeby takie leki były odstawione. no Ja takiej y, konieczności nie widzę, nie jestem lekarzem, nie o tym decyduję. No ale to naprawdę w indywidualnych sprawach trzeba analizować, czy jest to zalecenie medyczne, czy jest to tylko podkładka, przykrywka. Natomiast jeżeli jest to wszystko lege artis, zgodnie ze sztuką medyczną, no to, to ja nie jestem osobą, która byłaby przeciwna czemuś takiemu. to zresztą powodował, powoduje wiele chorób przyległych do tego, depresji, nowości, schizofrenii, i tak dalej. Tak. Też niekoniecznie widzę obecność yy... na takich spotkaniach, które gdzieś tam są afirmacją pewnego wyznania, czyli te spotkania upłatkowe jakieś, czy, czy, czy przyjście, yy, poświęcenie sali, albo świadectwa na ambonach. No są to rzeczy, rzeczy, rzeczy mi obce i wiem, że to są pola, na których ta tradycja może być przynajmniej, przynajmniej nad, nadwyrężona. Tak samo udział w badaniach naukowych. No, wiemy co do zasady, że, że, że czegoś takiego wspólnota nie robi. Jest to zresztą wpisane jest w naszych podstawowych zasadach, ale czasami sami te badania robimy, bo też było chyba nie wiem, czy w 18, 19 roku robione na nasz użytek I, i z tego, co się domyślam przez nas, bo wtedy jeszcze nie byłem członkiem wspólnoty, Yy, także yy, na to jak na wszystko trzeba patrzeć z pewnym dystansem z pewną nie chcę powiedzieć elastycznością i przyzwoleniem ale, ale z tym zdrowym rozsądkiem że są gdzieś tam granice i, i ślepe stosowanie pewnych zasad yy, je po prostu yy, je po prostu wybaczę yy, może tyle bo chyba czasowo mniej więcej to się, to się spięło. jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie jestem otwarty jak powiedziałem na Pytania i posłuchania waszych waszych doświadczeń w temacie kroku dziesiątego i również dziesiątej tradycji. Dziękuję jeszcze.